Cześć, tu Pinochet, zapraszam na pierwszy odcinek Myśl o zbrodni. Dzisiaj chciałbym zająć się głupotami, które wymyślają politycy. I taką pierwszą głupotą, która jakoś niespecjalnie została w mediach nagłośniona, jest pomysł uni unijnych, nawet nie bardzo wiem kogo dokładnie, czy to parlamentarzystów, czy komisarzy, w każdym razie ktoś tam w Unii domyślił, żeby ograniczyć prędkość na terenie całej Unii oczywiście, żeby ograniczyć prędkość na terenie zabudowanym do 30 km na godzinę. Co oczywiście jest takie genialne, że właściwie jakby je posunąć jeszcze tak naleci kroczek dalej, to podejrzewam, że w ten sposób rozwiązaliby nie tylko problem Braku bezpieczeństwa na drogach, który to miał być domniemaną przyczyną tego, tego wymysłu, ale przy okazji by zmniejszyli ilość wyczynających się spali, bo pewnie ludzie w pewnym momencie przestaliby jeździć samochodami i przestawili się na rowery, które są tańsze, a którymi można by po mieście sobie przejechać i byłoby szybciej. A i światła jeszcze nie, nie byłyby aż tak uciążliwe. Oczywiście tłumaczenie, że to wszystko jest dla bezpieczeństwa, to jest stuprocentowa obłuda. Problem, powód ten właściwy jest taki, generalnie według mnie, że samochód jadący wolniej zużywa więcej paliwa. A wszyscy, którzy chociaż trochę się tym interesują wiedzą, że ponad połowa ceny benzyny to są podatki. To jest taki genialny wymysł, aby wyzyskać od ludzi jak najwięcej pieniędzy. Tak więc tutaj panom z Unii trzeba pogratulować pomysłu. Natomiast drugi genialny wymysł, też mający oczywiście związek z bezpieczeństwem na drogach, jest zachęcanie, czy może nawet już zmuszanie producentów samochodów do y, instalowania jakichś urządzeń, które... do instalowania jakichś urządzeń, które będą wyczuwać, że kierowca jest pod wpływem i będą uniemożliwiały mu jazdę. Prawdopodobnie uniemożliwiając zapiąć silniku. Ja tutaj już pominę kwestię tego, że w praktyce coś takiego mogłoby się nie sprawdzić, chociażby ze względu na wadliwość urządzenia, ze względu na to, że jeżeli nie kierowca, ale ktoś inny mógłby być pijany i to mogło zostać wychwycone przez urządzenie i mogłoby u nie jazdę, to już te kwestie pomija. Tu też oczywiście w grę wkozo pieniądze. No bo podejrzewam, że pomysł ten zrodził się z to, że jakiś inżynierczyna Wynalazł sobie takie właśnie urządzenie, które wykrywa, że jakaś osoba jest odpływem alkoholu i uniemożliwia samochodowi ruszenie, ale że domyślił się, że takie że urządzenia to nikt normalny nie będzie chciał kupić. No to dogadał się pewnie z jakimś urzędnikiem unijnym, który dogadał się trochę dalej. Pewnie jakieś łopówki w tym wszystkim musiały pójść. No i wychodzi właśnie takie rozporządzenie. Czy już wyszło, czy dopiero wyjdzie, to nie wiem. W każdym razie, najpe najpewniej, podaję, yy, się do roku 2020 będziemy jeździć samochodami 30 km na godzinę po terenie zabudowanym i właśnie z takimi urządzeniami, które wykrywają, że ktoś jest pod wpływem. To znaczy, sama kwestia tego że po mieście jeździ się wolno, to tutaj muszę powiedzieć o znajomym, który mieszka w Londynie i mówił, że mimo iż miasto jest ogromne, to jeżdżąc, nim, to, to jeżdżąc po Londynie samochodem się nie gubi, bo jedzie, jak, jak mówił, 10 km na godzinę, jest sporo świateł i ma pełno czasu, żeby przemyślać swoją trasę. Tak więc może też i o to chodzi panom kuli, ale ale ja tu chcę tak zwrócić uwagę na to, że jeżeli jakakolwiek władza, czy to unijna, czy to tubylcza Polska, wydaje jakąś, jakąś idiotyczną yy, decyzję, to raczej nie robi tego z głupoty, a z chęci zarobienia nam. Ale jeżeli komuś się wydaje, że takie głupoty to tylko w Unii Europejskiej, no to muszę zmartwić, bo na przykład Argentynie, niedawno usłyszałem w Radiu Z, to aż dziwne, że, że komercyjna stacja o czymś takim mówi, ale bardziej pewnie chcąc jakoś sensację zrobić, ale sprawdziłem rzeczywiście. Yy, w Radiu Z podano, że w Argentynie wprowadzono zakaz importu książek. Zajnicy skonfiskowali ileś tam już takich książek, które w, w, wpłynęły do kraju, no to trzeba zwrócić zró uwagę na to, że Argentyńczycy mają o tyle łatwiej, że skoro mówią po hiszpańsku, to mogą sobie kupować książki niekoniecznie wydrukowane w ich kraju, tylko w którymkolwiek innym, gdzie też się po hiszpańsku mówi. Chociażby w sąsiednich Chile, gdzie, o ile się orientuje, wszystko jest tańsze. No może nie wszystko, ale podejrzewam, że jest stanie niż w Argentynie I, i, i to raczej byłoby korzystne dla to by raczej było no, to było korzystne dla Argentyńczyków tylko, że władze argentyńskiej tłumaczą to w ten sposób rzekomo, żeby zwiększyć rodzimą produkcję książek i zachęcić Argentyńczyków do, do ich częstszego czytania jak właśnie zastanawiam Skoro te książki były wrzucane na argentyński rynek, no to najprawdopodobniej dlatego, że ktoś chciał je kupić. No to przepraszam bardzo, jeżeli ktoś kupuje książkę, to najpewniej po to, żeby ją przeczytać. Tak więc jakoś mnie nie przekonuje argumentacja argentyńskich władz, że oni to robią niby po to, żeby zachęcić ludzi do czytania. Co do tego, żeby zwiększyć rodzimą produkcję? No... Nie sprawdziłem, bo całkowicie tak łatwo sprawdzić, ale jeżeli ktoś prosiłby sprawdzić za mnie, to będę szalenie wdzięczny. I, ile jest w Argentynie takich liczących się wydawnictw? Bo jeżeli by się okazało, że jest tam jakieś dwa, trzy liczące się wydawnictwa, które wydają jakąś taką dominującą liczbę książek, no i chcą mieć większe zyski, to najpewniej też się dogadały z tamtejszą władzą, i przekują się dla nich bardzo duże zyski. A pomyśleć, że jeszcze przed wojną moi pradziadkowie wraz z dziesiątkami tysięcy innych Polaków wyjechali właśnie do Argentyny, bo tam panowała wolność. I były lepsze perspektywy na życie. Tam. No cóż, to był pierwszy odcinek Myśl o Zbrodni. Podejrzewam, że następne będą już lepsze. No, to była myśl o którą wygłaszał Pinochet. Pozdrawiam.